A szaty jego stały się lśniące i bardzo białe jako śnieg, jak ich blechasz na ziemi nie może wybielić. I ujrzeli Eliasza z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. A odpowiadając, Piotr rzekł Jezusowi, Mistrzu, dobrze nam tu być, przecież uczyńmy tu trzy namioty, Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden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 aż kiedyby syn człowieczy z martwych wstał. A tak oni zatrzymali tę rzecz u siebie, pytając się między sobą, co by to było z martwych wstać. I pytali go mówiąc, cóż tedy nauczeni w piśmie powiadają, że Eliasz pierwszy przyjść ma? A on odpowiadając, rzekł im, Eliasz ci, przyszedłszy pierwej, naprawi wszystko, a jako napisano o synu człowieczym, że musi wiele ucierpieć,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 I często go miotał w ogień i w wodę, żeby go stracił. Ale możesz, co, ratuj nas, użaliwszy się nad nami. Ale Mój Jezus rzekł, jeśli możesz temu wierzyć, wszystko ci jest możno wierzącemu. A zarazem zawoławszy ojciec onego młodzieńca, ze łzami rzekł, wierzę, panie, ty ratuj niedowiarstwa mego.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 mnie przyjmuje. A kto by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, ale Onego, który mnie posłał. Tedy mu odpowiedział Jan, mówiąc, Nauczycielu, widzieliśmy niektórego w imieniu twojem diabły wyganiającego, który nie chodzi za nami. I zabranialiśmy mu przeto to, że nie chodzi za nami. Ale Jezus rzekł, nie zabraniajcie mu, albowiem nikt nie jest...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 A jeźliby cię noga twoja gorszyła, odetnij ją, bo lepiej tobie chromym wnieść do żywota, niżeli dwie nogi mając być wrzuconym do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeźliby cię oko twoje gorszyło, wyłup je, bo lepiej tobie jedno okiem wnieść do Królestwa Bożego, niżeli dwa oczy mając Wrzuconym być do ognia piekielnego, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Albowiem każdy człowiek ogniem osolony będzie, i każda ofiara solą osolona będzie. Dobrać jest sól, ale jeśli się sól nie słoną stanie, czemże ją osolicie? Miejcież sól sami w sobie, a miejcie pokój między sobą.